Witam, nazywam się Juliusz Konczalski i jak zwykle z regularną nieregularnością zapraszam na 18 odcinek podcastu Kronika Gier. Początek wakacji to y, dla niektórych po prostu początek wakacji, no ale niestety dla większości mam wrażenie... Y, no Właśnie nie chcę powiedzieć, że dla większości słuchaczy Kroniki Gier, ale wydaje mi się, że dużo studentów nas słucha, włącznie z prowadzącym, który jest studentem. Eee, tak, tak, jestem studentem, przyznaję się do tego publicznie, oficjalnie, eee, o czym już chyba mam wrażenie mówiłem. No W każdym bądź razie początek wakacji to jest sesja. Sesja na uczelni, zaliczenia, egzaminy, odpowiedzi ustne, pisemne zaliczenia ćwiczeń, sprawdziany z lektur, sprawdziany wydolnościowe, yy, robienie przysiadów, pompek, yy, no wszystkie możliwe formy zaliczeń egzaminacyjnych na wszystkich uczelniach jak Polska, Długa i Szeroka odbywają się właśnie na początku wakacji. Yy, no i właśnie to był podstawowy powód i to jest podstawowy powód dla którego, przepraszam, nie dla którego, jak to jest nieładnie po polsku. Oj, naprawdę, tak nie można mówić. Przez który? albo z powodu którego, podstawowy powód z powodu którego, no ja wiem, masło maślane, no przepraszam, jest z deszczu pod rynę. Podstawowy powód, przez który w zeszłym tygodniu Kronika Gier niestety się nie ukazała, e, no ale pozytywna wiadomość jest taka, że wydaje się, że e, ta zawierucha związana z sesją powoli ucicha i rzeczywiście Kronika Gier wyzwoli się z okowów nieregularności, i ruszy ku nowemu jutru, znaczonemu przez regularnie wydawany cotygodniowy podcast Kronika Gier. Także to tyle, jeśli chodzi o krótkie wytłumaczenie, dlaczego 18 odcinek naszego podcastu mówię, naszego podcastu z premedytacją, bo to nie jest mój podcast, tylko to jest podcast mój i wasz. Mój i Wasz. No i Caridora jeszcze oczywiście, a to jest ta trzeci, trzeci właściciel pretendent, zmiana tytułu y, posiadacza kroniki gier. Pozdrawiam Ciebie Adrianie. Adrian również y, usilnie, usilnie walczy z sesją i muszę powiedzieć, że wychodzi mu to doskonale, dlatego że y, jakby w trakcie tych tej, tej, tej egzaminów i tej sesji egzaminacyjnej y, regularnie rozmawiamy na tematy związane z grami, na tematy okołogrowe chociaż ostatnio rzadziej, głównie na tematy związane z grami, dzielimy się swoimi yy, spostrzeżeniami na temat różnych tytułów. Yy, I muszę powiedzieć, że to ma taką formę korespondencyjną. Mimo, że odbywa się za pomocą gadu gadu. No, wydawałoby się, gadu gadu to jest komunikator internetowy, w którym od razu piszemy, ale u nas to wygląda w ten sposób, że ja wracam na przykład wieczorem do domu, yy, otwieram gadu gadu i tutaj mam, nie wiem, trzy czy cztery takie solidne solidnych rozmiarów rzeczywiście informacje od Adriana na temat Splinter Cell Conviction, jego spostrzeżenia, że to mu się nie podoba, to mu się podoba. Ja muszę też y, przyznać się uczciwie, że ja na przykład nie jestem jakimś szczególnie yy, graczem o skłonnościach masochistycznych, które lubi grać w gry na poziomie hardcore i tak dalej, albo na najwyższym po prostu poziomie trudności. A właśnie Adrian jest prawdziwym rasowym graczem z krwi gości, który po prostu... No nie ma gry, w którą Caridor nie gra na najwyższym poziomie trudności. To jest po prostu człowiek, który we wszystkie gry yy, gra na najwyższym poziomie trudności, nawet w te ruskie gierki, takie co kiedyś były, też grały na najwyższym poziomie trudności, to mi się zwierzał, jak był jeszcze młody. Dobrze, to tyle. Aha, jeszcze trzeci temat, który muszę od początku tutaj poruszyć, żeby... bo, bo wiadomo, że niektóre osoby nie będą pewnie słuchały dalej bo, z różnych powodów, no więc chciałem oczywiście złożyć, przyłączyć się właściwie, bo doszły mi takie słuchy. Wieść gminna niesie, że yy, Damian Paluch, yy, znany yy, także pod pseudonimem Dachman, pod ksywką Dachman, czyli autor i twórca i jednym słowem mózg yy, podcastu Fantasmagieria żeni się, no więc, Damianie, no poważna decyzja. Naprawdę poważna decyzja, ja to mówię zupełnie, zupełnie szczerze. Damian zna moje różne doświadczenia, bo kiedyś mieliśmy, że tak powiem, no kiedyś, prawda, kiedyś to były czasy i wtedy rozmawialiśmy z Damianem również na prywatne tematy. Dzisiaj nasze kontakty ograniczają się tylko i wyłącznie do kontaktów zawodowych, ściśle regulowanych przez em, protokoły dyplomatyczne, że tak powiem, dwóch no, szefów, dwóch, co tu dużo mówić, najpoważniejszych podcastów w polskim internecie, a ja to tak, też to jest taka kurduazja z mojej strony. E, jeśli chodzi oczywiście o fantasmagierię, prawda? No wiadomo. E, ale oczywiście, no Damianie, no mordo ty moja, <śmiech> życzę ci wszystkiego dobrego, również twojej e, Marcie, e, twojej drugiej połówce, no mam nadzieję, że, że wszystko się super łoży i w ogóle, no... Także no to są moje najserdeczniejsze życzenia, od, ode mnie osobiście, a także od, od myślę o Gier. Mam nadzieję, że czytelnicy także przyłączą się do tego. Zresztą mam wrażenie, że czytelnicy, czytelnicy, słuchacze oczywiście, mam wrażenie, że słuchacze Kroniki Gier także słuchają Phantasmagiri. Dobrze, tych spraw organizacyjnych strasznie dużo jak na początek, dlatego myślę, że teraz czas na menu dzisiejszego odcinka. Czym dzisiaj będę się zajmował? Słuchajcie, dzisiaj będziemy wyciągać trupa z szafy, a właściwie kilka trupów, bo chciałbym zacząć od gry, o której już swego czasu było głośno, Dragon Age Początek wróciłem do tego tytułu. Z, dlaczego ym, i, i jak oceniam ten powrót, ym, myślę o tym y, dowiecie się już za chwilę, bo to będzie pierwszy dzisiejszy temat. Y, na drugim miejscu Battlefield Bad Company 2 y, będzie też o Dante's Inferno i... Od razu powiem, że temat związany z Dante's Inferno jest z jednej strony tematem stricte growym, ale z drugiej strony jest też tematem okołogrowym, ponieważ jest to zupełnie wyjątkowa produkcja, zupełnie wyjątkowy temat i ja wiem, że o tej grze było głośno, ale mam wrażenie, że o tej grze można naprawdę napisać książkę albo co najmniej solidną, poważną pracę naukową. I, I nie mówię tego zupełnie y, przez, nie wiem, jakąś taką, y, przez moje dyletanctwo, ale, ale po prostu dlatego, że z jednej strony tematyka, a więc Boska Komedia Dantego, jest mi bardzo dobrze znana, a z drugiej strony, no może nie, jest, nie jestem jakimś wielkim ekspertem oczywiście, bo Boskiej Komedii to ten głowy i, i, i to jest oczywisty fakt, zajmowały się, pisały i tak dalej, ale jest to rzeczywiście jeden z moich, no lubię ten temat, co tu, dużo, co tu będę ukrywał. Także ta gra jest naprawdę niesamowita i, i warto o niej mówić i, i, i właśnie o niej dzisiaj będę mówił. Dalej, e, kolejny temat to temat numer 4. i tutaj chciałbym odnieść się do tej dyskusji, która wytworzyła się znaczy może to nie będzie takie odniesienie wprost ale zainspirowało mnie do tego tematu zainspirowała mnie dyskusja, która wytworzyła się na łamach Kroniki Gier na temat dwóch ostatnich komiksów, które opublikowaliśmy co oczywiście ucieszy od Adriana naszego kochanego, który który który jest przeszczęśliwy, że, że ta, takie, taka dyskusja się toczy. Um, a zatem casual hardcore, temat rzeka właściwie. I, i chciałbym do tego tematu powrócić i, i o każualach i o hardkorowcach jeszcze, jeszcze na chwilę pogadać. Natomiast ostatni temat dzisiaj to jest temat związany z polityką i to jest temat numer 5. I chciałbym, króciutko naprawdę, bo nie chcę specjalnie też, żeby Kronika Gier przekształciła się w podcast polityczny, ale chciałem krótko powiedzieć o takim moim jednym spostrzeżeniu właściwie związanym z upublicznieniem w ostatnim czasie stenogramów z tego co działo się w samolocie podczas katastrofy w samolocie prezydenckim podczas katastrofy podsmoleńskiej także tak wygląda harmonogram naszego dzisiejszego odcinka naprawdę strasznie długi wstęp to jest chyba najdłuższy wstęp w dziejach podcastu kroniki gier mam nadzieję podcastu kronika gier mam nadzieję że, że no nie wiem no. Mam nadzieję, że, że będzie lepiej po prostu, że no wybaczycie mi to doględzenie to, to, to początkowe dzisiaj. Także to tyle. O Dragon Age Początek mówiłem już jakiś czas temu na Kronice Gier. Wydaje mi się, że to nawet było krótko po premierze tego tytułu, bo akurat ja może nie specjalnie czekałem na Dragon Age Początek, ale byłem niezmiernie zainteresowany grą, która rzeczywiście miała nawiązywać do tych najbardziej kultowych produkcji z z gatunku RPG, a zatem do Icewind Dale, czy oczywiście Baldur's Gate. No i była to recenzja dość krytyczna. Ja jednak powróciłem teraz do gry Dragon Age Początek i muszę powiedzieć, że powróciłem dlatego, że postanowiłem temu tytułowi dać drugą szansę. To raz. A dwa myślę, że m, bardzo pozytywny odbiór tej gry. Nie tylko wśród recenzentów, czy graczy, ale przede wszystkim wśród Caridora. <grytania> Wśród, wśród Caridora, wśród jego komórek, jego organizmu rzeczywiście ten człowiek e, odebrał ten tytuł bardzo pozytywnie i bardzo mi, bardzo mi zachwalał Dragon Age. On chyba nawet go skończył dwa czy trzy razy, oczywiście na najwyższym poziomie trudności, bo Caridor nie gra na. No, on się nie zniża do tego poziomu, żeby grać na najniższym poziomie trudności. Ja gram na poziomie normalnym. I muszę powiedzieć, że mnie wciągnęło i niestety wciągnęło mnie też w tym okresie takim no, sesyjnym, co niekoniecznie mogło się dobrze odbić, na szczęście, że tak powiem, na mojej karierze studenckiej, natomiast na szczęście aż tak źle się nie odbiło i jakoś udało mi się przetrwać. I muszę powiedzieć, że troszeczkę zmieniłem moje zdanie, moje krytyczne zdanie do Dragon Age Początku. W dalszym ciągu uważam, że ten tytuł ma swoje wady. Kiepska animacja postaci. Nie zawsze, ale chwilami. No. Zwłaszcza kiedy, kiedy nasz bohater yy, trzyma yy, w rękach broń i biegnie, yy, czyli w tym, w tym stanie, kiedy yy, gra rozpoznaje, że, że jesteśmy w stanie walki, czyli nie możemy zapisać gry. No, wygląda to okropnie. No, wygląda to okropnie, strasznie drewniana animacja. Zresztą w ogóle animacja postaci nie jest tu może tym, tym, tym co szczególnie zachwyca i co, co wpływa szczególnie na jakąś tam jakość z odbioru tego tytułu. Ale muszę powiedzieć, że choć w dalszym ciągu brakuje mi tego kolejkowania czarów, kolejkowania zaklęć, co, co, co sprawia, że w momencie, kiedy nie chcemy definiować taktyki naszej drużyny i nie chcemy jakby z góry ustalać, żeby nasze postacie automatycznie prawda, atakowały wroga, używały takich ataków, skilli w określonych sytuacjach, czy rzucały takie, czy inne zaklęcia także w określonych sytuacjach. Ja na przykład nie chciałem się w to bawić. Dla mnie to, to, to jest ten system, który mi się niespecjalnie podobał. On po raz pierwszy był wprowadzony w Neverwinter Nights, te takie wszelkiego rodzaju jakieś algorytmy, zachowań, postaci to mi się w ogóle nie podoba i jakoś w ogóle do mnie to nie przemawia i mówiąc szczerze jakby od początku wiedziałem i od początku grając tak, tak było wtedy jak grałem w Dragon Age, a tak jest teraz jak gram po raz drugi Yy, zdecydowanie yy, pełna kontrola nad drużyną, yy, całkowita, całkowita yy, moja kontrola nad poszczególnymi skillami, które są w danym momencie używane. I oczywiście, yy, zwłaszcza w początkowej fazie gry, Czyli przez te początkowe poziomy doświadczenia ja myślę, że gdzieś tak do 12 poziomu, 11-12 poziom, tu jest taka wyraźna cezura to do tego, przez ten czas rzeczywiście gra jest trudna, nawet na normalnym poziomie trudności, przy czym trzeba wyraźnie podkreślić, że ten normalny poziom trudności na pc, na komputerze, ja gram na komputerze jest wyraźnie wyższy niż poziom trudności na konsoli i to jest choćby realizowane przez taką w gruncie rzeczy można byłoby powiedzieć no, popierdółkę, jak, jak to, że na konsoli tzw. friendly fire, czyli możliwość zranienia swoich współtowarzyszy drużyny zaklęciami, które się rzuca, tymi zaklęciami obszarowymi typu na przykład fireball, jest automatycznie wyłączony. Tego nie ma na PC, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że też trzeba mieć świadomość, że no, przynajmniej tak mi się wydaje, no, że, że tak oglądałem z tych różnych filmików, że rzeczywiście na konsoli jest to no, po prostu, no, trochę inaczej zrobione. Nie chcę w to specjalnie wnikać, bo wydaje mi się, że to chyba nie o to chodzi. No, grunt, że ta gra jest na konsoli. Znaczy dobrze, że ta gra jest na konsoli, bo, bo rzeczywiście gracze konsolowi mogą zagrać naprawdę całkiem przyzwoite, bardzo dobre wręcz. Um, RPG. Natomiast co. Jakby w dalszym ciągu znowu, jakby kończącym myśl, oczywiście uważam, że, że jakby brak tego kolejkowania i tak dalej sprowadza czasem walkę do takiego y, pauza, wybranie skini, odp odpuszczenie gry, po czym znowu pauza i tak w kółko, nie? To, to, to niestety tak wygląda. I y, ty, jakby przez te pierwsze levele właśnie do jakiegoś tego 11, 12 levela, levelu może to być uciążliwe, może to, może to być yy, może to być rzeczywiście kłopotliwe, no i oczywiście ta gra jest dość trudna, zwłaszcza właśnie przez te pierwsze levele bo mamy jeszcze mało skilli i te walki też są trudne i mam też wrażenie, że dużo zależy od kolejności wykonywanych zadań, bo na przykład teraz poszedłem zupełnie inną ścieżką, wydaje mi się taką ścieżką o jakiej chyba myśleli twórcy jakby projektując tą grę i, I jednak te walki już wyglądały nieco łatwiej niż, niż tak jak pamiętam jak grałem w Dragon Age na początku, ale myślę, że czy, czy kilka miesięcy temu, ale myślę też, że druga oczywiście ważna rzecz to jest umiejętny dobór drużyny. Rzeczywiście są takie postacie, z którymi jak gramy, no to praktycznie albo one od razu giną, albo po prostu sprawiają, że nie mamy dostatecznie dużej siły przebicia, żeby dość szybko pokonać kilku przeciwników i, i walka zamiast taką, powiedzmy, czystą przyjemnością w grach RPG, w tego typu grach, no staje się po prostu uciążliwym problemem, polegającym na wczytywaniu co i rusz ostatniego zapisu gry. Natomiast no, ja powiem szczerze, Yy, zaczynam nawet myśleć, że, że właśnie to jest ten pewien urok yy, tego tytułu, właśnie, który polega m.in. na tym, żeby właśnie umiejętnie dobrać drużynę, żeby właśnie yy, pomyśleć trochę bardziej taktycznie, bo na przykład yy, jakby bardzo dawno czegoś takiego nie widziałem w grach yy, komputerowych, a już na... Znaczy, może inaczej, bo, bo dzisiaj w grach komputerowych jest to trochę inaczej realizowane. W, ym, myślę tutaj o Mass Effectie, zwłaszcza Mass Effect 2. No To jest tytuł, w którym rzeczywiście ym, jakby... Okej, okay, taktyka jest na nas, jest, jest wymuszana, żeby jakby jest, jest konieczne, żeby gracz rzeczywiście no, odpowiednio taktycznie podszedł do walki, ale ta taktyka no, sprowadza się na przykład do chowania za osłonami i, i to jest zawsze to parcie do przodbor, to chowanie za osłonami i tak dalej. W Dragon Age tego nie ma oczywiście ze zrozumiałych względów i, i na przykład po, pojawiają się do łask właściwie wracają takie taktyki, które ja jeszcze pamiętam z, z czasów Baldur's Gate, kiedy na przykład. Zanim się rozpocznie atak na grupę przeciwników, to na przykład rzuca się czar obszarowy na teren, przez który będą biegli nasi przeciwnicy. Albo na przykład rzuca się czar obszarowy, bo jest taki, nie wiem, dziwny, tak mi się wydaje, błąd gry, który poz pozwala na przykład rzucać te potężne zaklęcia typu Morze Ognia, czyli to jest ten najwyższy poziom rozwinięcia tamtej zaklęć związanych z ogniem, i, i można to zaklęcie rzucić właściwie przez ścianę, czyli w, będąc, widząc, że to, jakby czując, że tam, tam są przeciwnicy, yy, można rzucić zaklęcie praktycznie nie będąc w linii wzroku z, z przeciwnikami. No, to, to, to, to trochę głupie, można powiedzieć, ale, ale z kolei chyba tak no znowu przywodzi to na myśl te, te stare gry typu Icewind Doll właśnie czy Baldur's Gate. Ym, także to jedna rzecz. Druga rzecz to takie wciąganie przeciwników, czyli na przykład... ,y� atakowanie grupy jedną postacią, druga, jakby pozostała część drużyny czeka za rogiem i ta jedna postać ciągnie za sobą, chowa się szybko za róg no i ci przeciwnicy lecą, prawda? I znowu, i ja tak Także muszę powiedzieć, że zaczyna, jakby odkryłem te smaczki tego tytułu i coś, co w którymś momencie jakby grając za kilka miesięcy temu, to były dla mnie rzeczy irytujące. Teraz odnajduję w nich pewną przyjemność i, i wydaje mi się, że to jest właśnie ta niesamowita esencja tej gry i, i to, co jest nie najlepsze, bo w dalszym ciągu podtrzymuję ten argument, że fabuła jest tutaj no sztampowa, że, że, że te postacie są sztampowe, że to, to, to jest takie fantazy kategorii... Ja nie wiem, co, co mogłoby być w ogóle fantazy kategorii A, czy tej najwyższej kategorii, ale mm, mam wrażenie, że w ogóle literatura fantazy zasadnicza to jest... Ale nie chcę wdawać się w dyskusję nad literaturą fantazy, bo, bo moje, że tak powiem, zdanie na temat tej literatury jest powiedzmy części chyba słuchaczy znanym nie chcę też specjalnie jej krytykować bo to jakby są ludzie którzy lubią prawda tą, tą literaturę i oczywiście no to jest kwestia gustu komuś się może podobać komuś się nie może podobać mi się akurat nie podoba i akurat mam tą przewagę nad innymi że mam podcast na którym mogę to powiedzieć <grym> ale z kolei wy możecie napisać w komentarzach co o tym myślicie <grym> tak także jak mówię no Wróciłem do Dragon Age'a i jestem tą grą znowu zachwycony właściwie. Zachwycony, choć w dalszym ciągu uważam, że ona ma swoje wady. I, i kolejna ciekawa rzecz, że właśnie po osiągnięciu tego 12-13. właśnie około 12 poziomu, kiedy mamy fajnie dobraną drużynę, kiedy już ta drużyna jest taka, można by powiedzieć nie, doświadczona i zaprawiona w bojach to rzeczywiście walka staje się absolutną przyjemnością. W dalszym ciągu głupia decyzja, albo zaspanie i, i niewykonanie określonych ruchów, albo nie, nie wiem, przegapienie czegoś, to w dalszym ciągu może sprawić, że rzeczywiście walka przerodzi się w absolutny koszmar dla naszej drużyny i być może zakończy się wczytaniem e, ostatniego zapisu gry, a w najlepszym wypadku jakimś zupełnie desperackim wyjściem z, z wydawałoby się, przegranej sytuacji. Ale jednak mimo wszystko, walka staje się o wiele, o wiele przyjemniejsza. właśnie na tym, na tym poziomie też nasze postacie mają więcej zaklęć, więcej możliwości używania różnych zaklęć w walce, różnych umiejętności, skill i tak dalej, no i muszę powiedzieć, że tak, to, to wtedy się zaczyna prawdziwa gra, no i ta gra jest ogromna, Dragon Age jest, jest ogromną grą, ogromnym tytułem, także nie polecam na, na sesję, też myślę, że chyba nie warto grać w tą grę latem, kiedy, chociaż to polskie lato jest jak na razie rozczarowujące, więc może i warto byłoby wrócić do tego tytułu zwłaszcza, że w internecie można dostać Dragon Age początek, naprawdę za niewielkie już dzisiaj pieniądze nie będę reklamował strony, albo będę reklamował strony, bo to jest mój niezależny serwis i, i mogę powiedzieć co chcę jest taka strona KE.pl to jest pisane keje, tak jak się słyszy, tylko że zamiast J jest Y. y I tam rzeczywiście można kupować y, zupełnie legalnie y, klucze do, do różnych polskich, y, znaczy polskich, no, klucze do gier. Y, między innymi na przykład do polskich gier wydawanych przez elektronikę. Tak. Y, I co chciałem powiedzieć tak ogólnie o tym Dragon Age w początek? No mam wrażenie, że powiedziałem strasznie dużo, tylko chyba nic ciekawego. No ale trudno, no. taki jest niestety ból związany z podcastem Kronika Gier. Firma Electronic Arts wprowadziła w ostatnim czasie taką promocję w ramach której można zakupić dwie gry z ich katalogu za cenę jednego tytułu. Przy czym y, ten, ta lista gier objętych tą promocją jest y, jednoznacznie określona i wyznaczona przez firmę Electronic Arts i tutaj właściwie no, nie ma żadnych y, odstępstw od Norby, chociaż y, w przypadku na przykład Xboxa 360 y, więcej gier jest objętych tą promocją, bo tam na przykład w, pod uwagę jest brany jeszcze Deadsp... Y, przepraszam, nie Deadsp, tylko y, Left, przepraszam, Left 4 Dead 2, druga część Left 4 Dead. W przypadku wersji na PlayStation 3, no wiadomo, Left 4 Dead się nie ukazało i, i tak dalej. Ale na przykład są takie tytuły, jak omawiany przed chwilą Dragon Age Początek, czy skądinąd nowe tytuły, właściwie można by było powiedzieć, jak najnowsza FIFA, wydana właśnie z okazji nadchodzących mistrzostw świata w piłce nożnej, czy chociażby Skate 3. I ja muszę powiedzieć, że właśnie na tego Skate 3, Ym, ostrzyłem sobie zęby, a drugim tytułem, który, na który notabene ostrzyłem sobie zęby jeszcze dłużej i jeszcze wcześniej, ym, była gra, był tytuł Dante's Inferno. O Dante's Inferno powiem za chwilę, bo zakupiłem oczywiście, to już wiecie, a drugą grą niestety okazało się, że Skate 3 nie ma i sprzedawca doradził mi, panie, niech pan weźmie Batka. Początkowo zrozumiałem, że mam wziąć Batman Arkham Asylum, no ale okazało się, że chodzi o Battlefield Bad Company 2. No i na początku nie mogłem w ogóle znaleźć, ale potem znalazłem ostatnia kopia, może to jakiś w ogóle też jakiś taki symbol w, w tym moim szarym codziennym życiu, żeby jednak sięgnąć właśnie po tego Battlefielda, bo to był ostatni egzemplarz, ostatnia gra, która leżała na, na, na półce. Um, no i zakupiłem tego Batka i właśnie Dante's Inferno. I powiem szczerze, yy, no mieszane uczucia mam o Battlefield Bad Company 2. Od razu powiem, że to jest wersja na PlayStation 3, i z różnych powodów, nie wiem właściwie jakich, wersja na PlayStation 3 jest wersją angielską. To znaczy jest tylko i wyłącznie polskie pudełko, czyli oprócz tego, że jest tutaj chyba po czesku i po węgiersku, jest też po, po polsku napisana, a także instrukcja jest też częściowo po polsku. Natomiast sama gra jest już całkowicie w wersji angielskiej. No, dziwna sprawa, ja nie chcę specjalnie w to wnikać, nie interesuje mnie to, bo na przykład na Xboxa 360 gra jest w pełnej polskiej wersji językowej, czyli głosy, napisy, i to samo jest z wersją PC-tową. Może ja coś przespałem, bo nie wiem tak naprawdę, dlaczego się stało tak, że PS3 otrzymało wersję angielską, ale muszę powiedzieć, że nie żałuję. I nie żałuję z dwóch powodów. Właściwie z jednego powodu, dlatego że mm, ja nie wnikam czy to tłumaczenie y, polskie tej gry jest dobre czy złe, bo po prostu y, w ogóle go nie widziałem, nie słyszałem, więc nie wiem. Natomiast mogę się wypowiedzieć na temat tych polskich aktorów, którzy użyczyli swoich głosów, tam chyba Cezary Pazura m.in. czy Mirosław Baka. Powiem szczerze, jakbym miał grać w grę, w, w której słyszę Cezarego Pazurę wulgarnie wydzierającego się y, kurwa i tak dalej, no, przepraszam za wyrażenie, no to mówiąc szczerze, chyba, bym, chyba by mi to odebrało jakąkolwiek przyjemność z, z, z grania. I, I mówiąc szczerze, y, no nie wiem, no raczej, raczej by mi to przyjemności nie sprawiło. A tak, wersja angielska, neutralna, nawet jak są przekleństwa, to one już nie są takie rażące, bo przecież to jest inny język. I muszę powiedzieć, że do tego Battlefielda, dlaczego y, znaczy tak, inaczej. Pierwszy Battlefield Bad Company był dla mnie tytułem fenomenalnym, od razu mówię. Pod każdym względem. Zarówno kampania dla pojedynczego gracza, jak i tryb multiplayer, tryb wieloosobowy, no to wszystko było fenomenalne. Kampania okazała się dla mnie takim dużym zaskoczeniem, bo wszyscy spodziewali się, ja również, że, że Battlefield Bad Company to będzie taki tytuł nastawiony stricte na rozgrywkę wieloosobową, a tymczasem fabuła była naprawdę świetnie napisana, znakomite dialogi, soczyste, mięsiste postacie, takie naprawdę żywe postacie, ma się wrażenie, że yy, takie postacie, które od razu się lubi, jak w dobrej takiej militarnej komedii wzorowanej na, na, na absolutnych klasykach gatunku, jak, nie wiem, masz czy yy, złoto dla zuchwałych, yy, także, także no tym mnie to ujęło. Yy. Także no, cała, ta, cała ta sprawa związana z samą rozgrywką, prawda? czyli możliwość rozwalenia praktycznie każdego elementu na planszy, włącznie z budynkami. No, nie można ich było rozwalić do końca, można było je, powiedzmy tak, częściowo zburzyć. No i oczywiście rozgrywka wieloosobowa tak samo, no, okazała się dla mnie fenomenalna. Ja pamiętam, że chyba nawet właśnie z Dachmanem, którego pozdrawiałem na początku, takżeśmy rozmawiali na temat wyższości multiplayera nad multiplayera w Battlefield Bad Company nad tym, który był w Modern Warfare. No, ale czas leci, mamy Battlefield Bad Company 2 i powiem szczerze, że moje pierwsze wrażenia z gry w ten tytuł są naprawdę mieszane. Bardzo dobry początek. Dla, tak, może właśnie ta kampania dla pojedynczego gracza. Bardzo dobry początek kampanii dla pojedynczego gracza. Naprawdę tutaj pełne zaskoczenie. Nie wiem, no pewnie wszyscy wiedzą, ale nie chcę tam w każdym razie psuć zabawy, ale fajny zabieg, który zastosowali twórcy i muszę powiedzieć, ciekawie to wyszło, fajne nawiązanie. I to mi się bardzo podobało, bo to jest taki zabieg, który pokazuje, że jednak ta kampania dla pojedynczego gracza wcale nie została potraktowana, przynajmniej w tym elemencie wprowadzającym po macoszemu. No ale dalej... Powiem szczerze, chyba na drugiej czy trzeciej misji no jakoś straciłem motywację, żeby dalej grać w tą kampanię dla pojedynczego gracza. Można mówić wiele o, o Modern Warfare 2, że, że ta kampania jest irracjonalna, że, jest, że, że to są głupoty, że, że tam jest, jest mnóstwo niedorzeczności to jest wszystko prawda. No ale jednak ten element zaangażowania gracza w rozgrywkę no, no z moim zdaniem jest nieporównywalnie większy niż w, w Battlefield Bad Company i ci którym się wydawało, że ja pamiętam, że po tym jak właśnie firma Infinity World ogłosiła, że nie będzie dedykowanych serwerów, no zaczęli mówić, że ale w Battlefield Bad Company 2 będą dedykowane serwery i dlatego ta gra będzie lepsza, no można powiedzieć, że, że to wcale nie, o niczym nie przesądziło, że to był tylko taki czysty slogan i ci, jakby takie szukanie lidera na siłę, jakby szukanie znowu to, takiego przekonania, że jednak Battlefield Bad Company będzie tą lepszą grą, bo nie wiem, ma dedykowane serwery, które tak nie mają żadnego wpływu na rozrywkę dla pojedynczego gracza. Ale oczywiście ta rozrywka dla pojedynczego gracza jest takim elementem ubocznym. Drugie takie niemiłe zaskoczenie to jednak grafika. Yy, na PC-cie podejrzewam, ta gra wyglądała naprawdę świetnie. Na konsoli już tak świetnie nie wygląda, poszarpane krawędzie są na porządku dziennym i muszę powiedzieć, że wyskakujące obiekty ym, pojawiające się właśnie... Ym, znaczy to nie jest może aż tak rzucające się w oczy, powiem szczerze, te, te, te wyskakujące obiekty, na to się jakoś specjalnie nie zwraca uwagi. No ale bardziej z tymi poszarpanymi krawędziami, naprawdę czasem te niskie jakości tekstury, no czasem ma się naprawdę wrażenie, że się gra w grę, która yy, no... Pff, jakby się grało na pececie o, o naprawdę słabej konfiguracji, yy, ale z, jakby znowu, z kolejnej strony na to patrząc, yy, no nie jest tak źle, na szczęście nie jest tak źle do końca. To znaczy w którymś momencie człowiek się po prostu przyzwyczaja do tego i jakby przestaje na to zwracać uwagę, jeśli gra na konsoli. Yy, także wydaje mi się, że wersja pecetowa jest pod tym względem najlepsza, no, co jest oczywiste zresztą. Yy, no i trzecia sprawa, trzecia właściwie, czy, czy któraś z kolei sprawa związana z tym niemiłym zaskoczeniem, to tryb wieloosobowy. No, tak jak pierwszy Battlefield Bad Company y, był dla mnie grą świetną pod względem y, rozrywki wieloosobowej, tak ten tytuł na początku jakoś mnie nie przekonał. I mam wrażenie, że tutaj, y, tak po czasie, że duże znaczenie y, ma też to, że ja w dalszym ciągu gram, no może teraz już trochę mniej, ale, ale gram jednak od czasu do czasu w Modern Warfare 2, i mm, no Modern Warfare 2 ma fenomenalny tryb wieloosobowy, ale kompletnie inny od tego, który jest w Battlefield Bad Company. W Battlefield Bad Company mamy coś takiego jak w cudzysłowie prawdziwe pole bitwy, prawda? Czyli ci nasi żołnierze walczą, rzucają granatami, strzelają się, są snajperzy, jakby, no plansze są ogromne. Um, czy to gramy, no w tym trybie conquest, no to plansze rzeczywiście są spore, no a jak gramy w tym trybie rash, to one się jakby systematycznie poszerzają, nieprawda, no, znaczy wydłużają, ta planża się powiększa. Um, I właśnie może ta odmienność rozgrywki i, i też to, że początkowo, tak jak się, jak się gra właśnie w Battlefield Bad Company, to um, jakby... Widać, że inni gracze zdobywają mnóstwo punktów, a my dostajemy mało punktów, bo, bo to tak naprawdę wynika stąd, że jeszcze nie wiemy, o co biega tak naprawdę, o co chodzi. No Później, na szczęście, jest już tylko lepiej. I multi zaczyna być tak fascynujące, jak powinno być, a tryb dla pojedynczego gracza jest w miarę okej. Okay. Także muszę powiedzieć, że mm, zmieniłem trochę zdanie o, o Battlefield Bad Company, bo na początku wydawało mi się, że znowu, że to, to, to jest taka przeciętna produkcja, ale, ale rzeczywiście im dłużej w to gram, im więcej czasu poświęcam na ten tytuł, tym bardziej jestem zadowolony, no i zwłaszcza tryb wieloosobowy. Na przykład pojawiła się ta zmiana, że można wreszcie zburzyć całkowity budynek, całkowicie budynek i, i jakby zupełnie go powalić. I to jest rzecz, która, której nie było w, w poprzednim. w, w poprzednim Battlefieldzie, a w tym jest. I, i, I to wygląda fenomenalnie. I rzeczywiście, no robi naprawdę fajne wrażenie. Yy, zwłaszcza w trybie wieloosobowym oczywiście. <grych> yy, także ogólnie muszę powiedzieć, że Battlefield Bad Company mimo tego początkowego, to pierwsze wrażenie okazało się mylące. Dlatego, że pierwsze wrażenie było takie dość negatywne, a później pojawiło się jednak... Że okazuje się, że z czasem to, co jest lepiej. Chociaż nie dotyczy się to... Nie tyczy się to do końca yy, trybu dla pojedynczego gracza, który jednak nie do końca mnie, mnie przekonał. Także... Aha, jeszcze jest jedna rzecz związana z Battlefield Bad Company 2, o której właśnie muszę powiedzieć, właśnie o trybie wieloosobowym. No to są mapy. Mam wrażenie, że w pierwszej części tego tytułu mapy wieloosobowe były nieco bardziej zróżnicowane. W tym sensie, że każda oferowała, no każda miała swo, swoją specyfikę. Ja pamiętam, że naprawdę z jednej strony wszystkie mi się podobały i, i na każdej grało się świetnie, a z drugiej strony jednak każda jakby była inna. No, były mapy, w których rzeczywiście te przestrzenie były ogromne i, i, i było właśnie takie nastawienie na duże, na duże przestrzenie, na przykład na duże otwarte przestrzenie, ym, na wykorzystanie tych wszystkich jednostek zmechanizowanych. Natomiast w Betkom Pany 2 mam, no, no niestety, no, mam takie wrażenie, że, że te mapki są do siebie bliźniaczo podobne i no, w istocie różnią się tak naprawdę tylko teksturami. No, jak, jakby jedna mapa, no, to, to jest tekstura zimy, prawda, mamy zimę, a druga mapka to jest taka y, złota polska jesień, no tak byśmy powiedzieli. Y, a trzecia mapka to jest, nie wiem, tropiki. Y, y, I tak naprawdę, y, no, one wszystkie są do siebie, do siebie podobne i chyba, jeśli czegoś mi tak naprawdę brakuje, w, w, jakby w tym trybie wielosobowym, Pet Pany 2, no to właśnie tego urozmaicenia, Yy, urozmaicenia mapek yy, dla trybu wielosobowego. Dobrze, no myślę, że na tym już wystarczy, bo strasznie się rozgadałem o tym Pet Company 2, a wydawało mi się, że, że właśnie to będzie krótko, bo jakoś tak nie wiem, czy coś ciekawego w gruncie rzeczy powiedziałem. No, znowu taka zwycięża widzę, taka autokokieteria, czy jak to się tam nazywa, czy po prostu kokieteria. Na Dante z Inferno czekałem naprawdę z dużą niecierpliwością, chociaż muszę powiedzieć, że od początku wiedziałem, że po ten tytuł sięgnę yy, nie od razu, tylko yy, po jakimś czasie. Yy, Myślę, że chyba tym co mnie jakby najbardziej przekonało do tego, żeby poczekać były te negatywne recenzje. Ale broń Boże nie dlatego, że ja się sugeruję negatywnymi recenzjami, ale dlatego, że tak odczytałem między wierszami, że jeśli pojawiają się negatywne recenzje i jeśli Dante's Inferno zbiera na Metacritics tam ocenę w granicach chyba 75 punktów, no to znaczy, że dość szybko ten tytuł zostanie przez Electronic Arts przeceniony. I wydaje mi się, że niewiele się pomyliłem, dlatego że fakt, że teraz możemy kupić Dante's Inferno w tej promocji dwie gry yy, za cenę jednej, no to jest jakby, mówiąc krótko, taka swoista przecena, prawda? No bo płacimy tyle, co byśmy zapłacili za jedną grę, a dostajemy dwie. I znowu, no, możemy kupić właśnie tak jak ja kupiłem z Battlefield Bad Company z tytułem, który jest właściwie, no, wcale nie takim starym tytułem, to jest tytuł z, no, pff, naprawdę świeżutki, no, tyle, no, tak mogę powiedzieć jako redaktor Konchalski z Chroniki G No, natomiast wracając do Dantes Inferno, ja muszę powiedzieć, że w ogóle takie kiepskie przyjęcie wśród recenzentów było dla mnie zabawne. No, czytanie na przykład takich sformułowań, że... Mm, jakby motywy, na których opiera się Dante's Inferno, są nam kulturowo bliższe niż motywy, na których opiera się God of War, No to, to, to jest no, to jakiś w ogóle koszmarek. No, jakby stwierdzenie, że średniowiecze jest nam kulturowo bliższe niż antyk, jakby zapominając o tym, że cały antyk wyrasta ze średniowiecza i jakby cała. no wiele elementów, które, średniowiecznych no, są inspirowane, jakby wyobrażenie świata i tak dalej, to wszystko wyrasta generalnie na gruncie, yy, filozofii starożytnej i tak dalej. Yy, także no, to są jakieś, nie wiem, elementarne braki chyba niektórych recenzentów, no ale trudno, no, na takim świecie żyjemy. Yy, czy na przykład czytanie, że God of War yy, jest o tyle lepszy, może nie, że God of War jest lepszą, ale że Dante Sferno to tytuł, w którym przechodzimy od pomieszczenia do pomieszczenia yy, i między tymi przejściami, od w, którym, w których walczymy z, jakby z wrogami, a między tymi przejściami yy, właśnie od pomieszczenia do pomieszczenia, dostajemy jakąś zagadkę logiczną. No, to też jest bzdura, dlatego, że to, jakby to jest schemat, na którym zbudowana jest każda gra z tego gatunku. No Nie wiem, je, nie grałem w więc nie wiem, no, nie chcę się wypowiadać, może Bayonet w tym zbędzie, jakby z, zmienia w ogóle standardy. Yy, ale y, Devil May Cry, prawda, czy God of War, no to jest dokładnie ten schemat. No i czy to się komuś podoba, czy to się komuś nie podoba, yy, Dante's Inferno powiela po prostu ten schemat. Yy, także yy, moim zdaniem w ogóle za szybko przytknięto chyba Dante's Inferno łatkę takiej gry, Yy, takiej kalki God of War w takim najgorszym tego słowa znaczeniu. Yy, dlatego że jakby to są takie klapki na oczy, które sobie narzucili recenzenci, kalka God of War i tyle i koniec. I nie ma co dostrzegać tutaj pozytywnych rzeczy. A przypomnieć warto Dead Space, grę, która mi się oczy, o, osobiście nie podobała. Ja mam o niej dość krytyczne zdanie ale może dlatego, że ja po prostu nie lubię tego rodzaju gier I, i to był tytuł, który znowu był chwalony właśnie za to, że umiejętnie połączyli twórcy różne elementy z różnych gier takich właśnie jak Resident Evil, jak Silent Hill i właśnie stworzyli taki survival horror tylko tyle, że w przyszłości na statku kosmicznym trochę też pewnie czerpiący z, z, z takich filmów jak Obcy na przykład i tak dalej. Także generalnie no, Dead Space chwalono w przypadku, w przypadku Dante's Inferno się krytykuje. Druga sprawa, że no, ja czytam te opinie, że mechanika walki Dante's Inferno jest kiepska, że, że to jest jedno z, jeden z najmniej udanych elementów. No ale co ja na to poradzę, że mi ta mechanika walki się niesamowicie podoba. Jest jednym z najmiedniejszych elementów tej gry. Jest czymś, co mnie przekonało do zakupu tego tytułu, dlatego że jak grałem w demo, to mimo tych właśnie nawiązań do Boskiej Komedii, do pierwszej części Boskiej Komedii, do, do, do piekła dantego, mimo tego, że te nawiązania to są takie nawiązania, powiedzmy, no... grubymi lićmi szyte, tak na pierwszy rzut oka, wtedy mi się tak wydawało, a to jest tylko pozór, od razu powiem, no to mimo to jakby właśnie no, ta walka, ta esencja rozgrywki, dynamika walki, właśnie ta dynamika walki, to, to jest ciekawa sprawa, dlatego, że mm, tu nie chodzi o to, że ja nie wiem, co się dzieje na ekranie, tylko to jest właśnie coś, co, co, znaczy właśnie, jeżeli mówię, że ja nie wiem, co się dzieje na ekranie, to jest coś, co było w demie Bajonety. Bajoneta była taką grą, w którą Jakie ja grałem w demo bajonety, to tak na dobrą sprawę nie widziałem, co się dzieje. Nie widziałem, jakie triki wykonuje, moja, jakie ciosy wykonuje moja postać, co się dokładnie dzieje, w którym momencie walki. I to mi się strasznie nie podoba. To, co mi się właśnie podobało w God of War wcześniej, to było to, że jakby walcząc mam pełną kontrolę nad postacią i jakby jestem w stanie jakby fajnie łączyć poszczególne ciosy w, jakby w łańcuchy, w, w kolejne komba budować, prawda? Właśnie dlatego, że nie tylko czuję te wyprowadzanie tych ciosów i, i widzę to, co robi... Ale właśnie widzę to, co robi postać. Jakby jestem w stanie zauważyć, kiedy następuje jeden cios, kiedy następuje kolejny, kiedy ma się wstrzelić, właśnie wciskając kolejne ciosy. To jest coś, czego ja na przykład nie widzę w Bajonecie. Nie wiem, może w pełnej wersji to jest jakby bardziej zauważalne. Może po prostu trzeba się do tej tej grafiki przyzwyczaić. Mnie jakoś niespecjalnie Bajoneta przekonuje, ale znowu mówię tylko i wyłącznie o, o wersji demonstracyjnej. Może kiedyś zmienię zdanie. Nie wiem. Zobaczymy, jak e, zagram w wersję, to, to tak. No ale nie wiem, wątpię, żebym zagrał, mówiąc szczerze. Natomiast znowu, w Dante's Inferno jest, jest ten system, wydaje mi się, no, imponująco poprowadzony i jakby ja bym się w ogóle nie dopatrywał na siłę takich motywów związanych z tym, że nie, że to jest kalka God of War, takich jakby wyszukiwania, co zostało zerżnięte z God of War, a co zostało lepiej poprowadzone. Ja bym raczej był za tym, żeby traktować tę grę jako osobny tytuł, zwłaszcza że fabuła wcale nie jest ściągnięta z God of War, jest znakomicie poprowadzona Znowu, wbrew temu, co piszą recenzenci, bo, bo recenzenci piszą o tym, że jakby obserwując te sceny walki, posuwając się dalej, e, coraz niżej, e, wędrując, prawda, z, coraz, coraz głębiej do tego piekła, e, no, jakby... E, co jakiś czas oglądamy te różne przerywniki filmowe, które nie tworzą się w żadną całość i tak dalej, które nie, nie, nie, kole, nie korelują z tym, co się dzieje w grze. No ja odnoszę zupełnie inne wrażenie. Dla mnie fabularnie początek gry jest absolutnie mistrzowsko poprowadzony. Ten początek jest tak wciągający, że przez te właśnie kilka pierwszych, ten, ten pierwszy, drugi krąg, te, te, ten sam początek, bo tam jeszcze jest limbo i tak dalej, no.. Ja byłem przykuty do, do, do telewizora no, w takim stopniu, że no, chciałem, chciałem więcej, chciałem obserwować, co będzie dalej. Rzeczywiście jest jeden zarzut, który się pojawia w, chyba w większości recenzji i który rzeczywiście może, można no, potraktować jako, jako rzeczywiście słuszny zarzut. To jest niewielki, w niewielkim stopniu zróżnicowanie przeciwników. I, i to na przykład, że... Kiedy w tym kręgu Last y, trafiamy na, na takie bardzo dziwne kobiety, y, jakieś takie no, które pewnie cudzołożnice można by powiedzieć, y, to później idąc, właśnie ja jestem teraz w herezji, to one znowu się pojawiają. No ale widzicie, no czy to rzeczywiście można w ten sposób powiedzieć, bo to nie jest no, czy, czy w tych innych kręgach, że one się pojawiają, ale w tych, tych innych kręgach też można powiedzieć, że, że ich pojawienie się jest uzasadnione w jakimś sensie nawet fabularnym. Dlaczego? No bo przecież z herezją i z, z tego typu rzeczami od razu wiążą się... No, w jaki sposób ta herezja się odbywa, prawda? I, i, I różnego rodzaju takie grzeszki, czy, czy mniejsze lub większe różnych naszych kochanych biskupów i tak dalej. No, mówienie naszych, oczywiście innych biskupów, tych niedobrych. Zazwyczaj to są biskupi z krajów Beneluxu. Tam jest dużo takich niedobrych biskupów, którzy lubią takie cudzołożnie. Dobra, nieważne. Wracając do rzeczy, rzeczywiście Dante's Inferno jest tytułem świetnym i a, i chciałem bardzo zwrócić na to uwagę, znakomita grafika w Dante's Inferno i, i absolutnie fantastyczne lokacje. Jakby już abstrahując od tego wszystkiego, samo oglądanie czy poznawanie tej wizji piekła, którą przed, wymyślili sobie twórcy na podstawie Dantego. No to jest, powiem szczerze, no delicje, absolutne delicje i, i to rzeczywiście sprawia, że, że chce się grać, że jakby chce się zobaczyć jak wygląda każda kolejna, każdy kolejny krąg. Poza tym twórcy jednak cały czas w tej grze mają dla nas w zanadrzu różne niespodzianki, poza tym każdy krąg wprowadza też nowego przeciwnika, m, który się pojawi. Także znowu, no, jakby na chwilę wracając do tego, co było wcześniej, zgadzam się z tym zarzutem niewątpliwie, ta różnorodność przeciwników jest niska, ale to się nie zwraca uwagi w gruncie rzeczy. Yy, aha, i na koniec chciałem jeszcze o jednym fajnym smaczku powiedzieć czyli dodatkach, które się pojawiły do Dante, mnóstwo dodatków do tej gry wyszło i dodatkowe poziomy, do których może nawiążę później, czyli chodzi mi o ten, o ten Dark Forest Park, czyli taką kilka planż związanych z, właśnie z tym ciemnym lasem, w którym znalazł się Dante i um, Trials of St. Lucia, chyba to się tak nazywa, czyli mówiąc krótko, takie próby świętej Łucji. No, święta łucja to jest postać Y, którą Beatrysza natchnęła, żeby czuwała nad Dantem. To jest w poemacie na samym początku. Y, I żeby właśnie też pomogła. Drugą z tych postaci jest Wergiliusz oczywiście, czyli słynny rzymski poeta. Y, I właśnie sam ten pomysł twórców, żeby wprowadzić tę świętą Łucję jako postać do koopa, bo w tej grze właśnie ten dodatek wprowadza tryb kooperacji, y, ale tylko na, na planszach y, Znowu udostępnia też edytor jakby edytowania plansz i właśnie możliwości grania online z, ze swoim kolegą czy, czy z przypadkowym graczem i, i napijanie jak największych punktów. No, znakomity pomysł, rewelacyjny. Nie wiem, czy to jest coś takiego w God of War 3. Jeżeli nie, to, to tragedia, ale jeżeli, ale jeżeli jest, to jakby się wycofuję. W przypadku Dante's Inferno fenomenalny pomysł, który przedłuża znowu rozgrywkę, sprawia, że, że... Jakby można zasmakować... Jeżeli ktoś powie, że jakby sama gra, prawda, i tak dalej, no, jest, jest nudna, że nieciekawie zrobiona, nieciekawie, nie, nie, nieciekawie wygląda to piekło, no, co jest w ogóle absurdem, bo to piekło znowu bo tak jak mówię, rewelacja, rewelacyjnie wykonane te, te wszystkie motywy na ścianach, ukrzyżowanych dusz, jęki, które się pojawiają, muzyka, uprawa muzyczna, ta churalna, która jest, że no, Mistrzostwo Świata, to, to jest wszystko no tak pasjonujące poznawanie tego, że tak jak mówię, no, jakby znowu, no, o tej grze można by naprawdę wiele napisać i ja jeszcze o tej grze nie powiedziałem ostatniego słowa. I to, co teraz mówię na podcaście, to jest tylko, mam wrażenie, taka zapowiedź tego, co będzie dalej na Kronice Gier o Dante's Inferno, bo na pewno będzie więcej, bo ten tytuł na to zasługuje... W moim odczuciu, i, i powiem to, może się naraży niektórym, ale pod względem fabularno, takim okołogrowym, jeden z, jedno z naj, naj, naj, naj, najciekawszych gier, w jakie dane mi było zagrać, naprawdę. I, i no szczególnie, tak jak mówię, no ja patrzę na Dante's Inferno chyba z trochę innej perspektywy niż większość recenzentów. Mam wrażenie, że większość recenzentów po prostu ocenia Dante's Inferno jako grę, Yy, jako właśnie taką kalkę God of War 3. Ja na tą grę patrzę jako takie twórcze nawiązanie do, yy, do piekła Dantego, bo i jedno i drugie znam, czyli i gry, i, i, i dzieło Dantego. Mam wrażenie, że, że chyba o tym dziele Dantego się zapomina. Yy, no szkoda, ale to, to jest jakby inna, inna sprawa. Dobrze, zostawmy już tego nieszczęsnego Dantego. Yy, tak jak mówię, polecam bardzo, bardzo serdecznie. Warto zagrać no, świetna gra i dzięki tej promocji Electronic Arts naprawdę można zasmakować tego jakże interesującego tytułu. Bardzo ciekawa dyskusja pojawiła się na łamach Kroniki Gier pod komiksami, które ostatnio opublikowaliśmy, czyli pod komiksem Casual vs Hardcore Gaming i ostatnim komiksie dotyczącym World of Warcraft. I muszę powiedzieć, że pojawiły się znowu te, te nawroty tej dyskusji, czym jest hardkorowe granie, co to znaczy gra hardkorowa, co to znaczy gra casualowa albo casualowa granie. Ja muszę powiedzieć, że generalnie na chwilę odnosząc się, do, może to będzie nieciekawa część dla tych, którzy nie czytają strony, ale odnosząc się do tych komentarzy, generalnie zmiany w World of Warcraft yy, oceniam bardzo pozytywnie. Yy, I cieszy mnie to, że na przykład Eski gracz który, czy użytkownik, który się podpisuje eksywką Eskimos zauważył właśnie to co yy, ja zauważyłem pisząc scenariusz yy, komiksu Caridora yy, Czyli to, że te zmiany mają jakby wprowadzić to, że człowiek w gruncie rzeczy traci poczucie z rzeczywistością i zostaje coraz bardziej wciągnięty w grę No bo zaczyna yy, znowu, no zaczyna spędzać z nią coraz więcej czasu i tak dalej i bo te zmiany jakby ułatwiają jakby yy, grę w World of Warcraft i sprawiają, że ta gra staje się przyjemniejsza i w gruncie rzeczy no, ludzie chcą w nią coraz więcej grać. No, tak przynajmniej ja to odbieram i, i cieszy mnie to, że, yy, że tutaj jestem w tym względzie z jednym z użytkowników mamy podobne zdanie. Proć Boże nie chcę tutaj deprymować zdania drugiego użytkownika, który yy, hraba, który, yy, który, który rzeczywiście ma z goła odmienną opinię, no to jest znowu, że tak powiem, jakieś tam prawo, no każdy ma do, do, do opisania, do, do, do zabierania swojego głosu. Ale to nie o to chodzi, bo o co mi chodzi? No pytanie jest kluczowe. Czy, czy chodzi o to, że gry są hardkorowe lub casualowe, czy chodzi być może o sposób grania hardkorowy czy casualowy? No i ja znowu być może się powtórzę. Dla mnie najważniejszy jest sposób grania. To znaczy, jeżeli ktoś gra w simsy, Yy, a drugi ktoś gra w Modern Warfare 2 i ten ktoś, kto gra w Modern Warfare 2, gra w tą grę intensywnie, właśnie z jednej strony może grać w tą grę intensywnie, czyli yy, długie posiedzenia co jakiś czas, albo nawet codziennie, a drugi sposób gry to jest taki, że yy, niekoniecznie intensywnie, ale regularnie i Znowu, to, to wszystko prowadzi do tego, że on się w jakimś sensie no, staje ekspertem w danej grze, zaczyna się rozwozić na temat taktycznego wykorzystania takich skili, prawda, czy takich perków w Modern Warfare. A z drugiej strony, jeśli spojrzymy na gracza, który gra w Simsy, znowu, ten gracz może brać albo intensywnie, czyli długie posiedzenia raz na jakiś czas, albo... Y y y systematycznie, czyli, nie wiem, co, codziennie. On się znowu staje ekspertem na temat simsów, na temat tego, jak, no bo po prostu gra w tą grę, tak, czyli wie, jak buduje się idealnego sima, z jakich komponentów składa się idealne życie idealnego sima. Yy, I w tym wypadku jeden i drugi jest hardkorowcem. I to nie ma znaczenia, czy ktoś gra w simsy, czy ktoś gra w Ponga, czy ktoś gra, nie wiem, w pasjansa, czy w jakąkolwiek inną grę. Staje, jeżeli ktoś gra w nią intensywnie i tak dalej, staje się w jakimś sensie mm, ekspertem. Casualowe granie no to jest takie granie, kiedy naprawdę ktoś sporadycznie włącza jakąś grę, nie przykłada wagi zupełnie, ani do fabuły, ani do niczego w tej grze i, i po prostu traktuje jako taką czystą rozrywkę, ale taką rozrywkę, że nawet mu nie zależy, jeżeli czy ta stan gry zostanie zapisany, czy tam prąd nie wysiądzie i tak dalej, no nie ma to większego znaczenia. No to to jest właśnie casualowe podejście do gry. Natomiast sama gra w sobie, moim zdaniem, nie, nie można powiedzieć, że sama gra jest casualowa, dlatego że nie wiem, no, nawet był chyba taki film, film w Ameryce jakiś czas temu o właśnie ludziach, którzy jakieś tam ustanawiali niesamowite wyniki w w Pacmana chyba, tak? Czy, czy, czy w Ponga, czy w jakąś inną... Nie pamiętam, nieważne. No, w każdym razie w te gry, takie uproszczone jak Pacman, można grać casualowo. Co więcej, jeśli kiedyś uznamy te gry za... Jakby jeśli dziś uznamy te gry za hardkorowe. Znaczy można grać hardkorowo. A jeżeli uznamy te gry za hardkorowe, no to znaczy, że każdy, kto na, na komórce odpala sobie, nie wiem... Y pac nie wiem, czy jest pac komórkowy, ale załóżmy, że jest. No, jeżeli ktoś odpala sobie na komórce pac to automatycznie jest hardkorowcem. No ludzie, no bzdura, no, i o tym decyduje. No. Jeżeli ktoś gra w tego Pakmana w taki sposób, jaki jak i, i ktoś inny gra w Modern Warfare 2, to tak, jest hardkorowcem, bo jest mistrzem w zjadaniu kropek i wie, jak te kropki zjadać najefektywniej, no po prostu, i staje się ekspertem. Um, no, także to tyle. Krótko mam nadzieję się wypowiedziałem, bo ja też już jestem, muszę Wam powiedzieć, szczerze zmęczony i nie wiem, jak ten kwestie polityczne to chyba załatwię jednym zdaniem. No, ale to za chwilę. Wątek polityczny na podcaście Kronika Gier na osiemnastym epizodzie podcastu Kronika Gier. Cóż mogę powiedzieć? A, właśnie, bo chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o pewnej audycji, której słuchałem w Tok przy okazji właśnie upublicznienia tych scenogramów związanych z katastrofą pod Smoleńskiem i w tych scenogramach jest taki fragment jak już nie wiem, czy to jest zidentyfikowana w końcu postać, czy niezidentyfikowana postać, no w każdym razie jakiś głos w tej pilotów mówi o tym, że prezydent jeszcze tam nie podjął jakiejś decyzji. No i oczywiście otworzyło to zdanie całą masę spekulacji, Yy, związanych z tym, że yy, prezydent, czy prezydent yy, Lech Kaczyński, prezyd znaczy w świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński yy, wywierał jakieś naciski na pilotów tego samolotu, czy nie. Ja się powstrzymam od tej kwestii, bo mi nie o to chodzi, więc jakby ja nie jestem ani ekspertem lotniczym i tak dalej. Yy, no i jeśli miałbym coś powiedzieć o tej katastrofie, to wydaje mi się, przynajmniej tak jak teraz sobie to tak układam w głowie, że, mm, no, że piloci jednak, że ten samolot spadał po prostu. I, a to, że ci piloci nie, prze, nie, przekrzy, nie przeklinali, czy nie, nie, tam nie emocjonowali się tym, że spadają i tak dalej, no, być może byli w, ty, w takim sensie profesjonalistami, że po prostu próbowali wyciągnąć ten samolot do końca i, i w obliczu takiej sytuacji, no tu nie chodzi o to, żeby się przekrzykiwać i, i wytworzyć sytuację chaotyczną i spanikować, tak być może by zrobił właśnie niewyszkolony pilot, czy ja bym na przykład tak może zrobił, bo nie jestem, nie przeszedłem od odpowiedniego szkolenia, a oni próbowali wyciągnąć być może ten samolot do końca. I, I po prostu skupili się na ratowaniu tego samolotu, na wyciąganiu, a to, że im się nie udało, to, to że nawigator cały czas podaje tę informację, no to tak jak czasem się ogląda na filmach, prawda, że nawigator zachowuje jakby taką zimną krew do końca. A pozostali piloci byli skupieni. Co więcej, trzeba pamiętać o tym, że to się działo na przestrzeni, nie wiem, kilku, kilkunastu sekund. W związku z tym, jak się to odbywało, no to yy, trudno, żeby w ciągu tych kilku czy kilkunastu sekund nagle pojawił się, pojawiły się jakieś takie paniczne sytuacje. No ale wracając znowu do, do jakby zostawiając teraz tą kwestię i wracając do tego, co mówi, co się pojawiło w tej audycji o Tokafem. Otóż tam pojawił się taki głos, że Właśnie zaczęto rozpatrywać te kwestię, czy prezydent miał, czy nie miał tego wpływu. No i, ale to nie było stawianie kwestii na zasadzie, czy prezydent miał, czy nie miał tego wpływu jednoznacznie, tylko to było takie, no moim zdaniem, delikatnie mówiąc nie na miejscu, takie sugestie do upadłego, powtarzane przez yy, redaktora, to był akurat Grzegorz Chlasta, no to była to chyba audycja taka popołudniowa. I on jakby każdą osobę, którą miał w studiu, to tak przepytywał, tak z uporem maniaka, tak co chwila wracał, ale skupmy się na tym fragmencie. I tutaj cytował tą wypowiedź, prawda, czy prezy że prezydent jeszcze nie podjął decyzji. Albo jeszcze zobaczmy na ten fragment, prawda, tutaj piloci mówią, tu cytuję, o, i tutaj czy, czy, znowu ten cytat o tym, czy prezydent, że prezydent nie podjął jeszcze decyzji, prawda, i znowu jakaś ale jeszcze tutaj, to jeszcze tu bym zwrócił uwagę. I tak w kółko, prawda, i znowu pokazuje się jedna ciekawa rzecz, związana z taką znowu manipulacją w mediach, że to nie chodzi o to, że wprost nazwać pewną rzecz, czy powiedzieć, że ten, tylko można w ten sposób taką sugestię wprowadzić, tak sformułować pytanie, tak długo je powtarzać, żeby po prostu zdecydowanie zasugerować, że to, to już nie chodzi o to, czy prezydent miał wpływ, czy nie. Jakby powtarzanie i sugerowanie tego i jakby wmawianie to rozmówcom, żeby się odnieśli do tej kwestii, jest jakby przy każdej okazji jest jakby stwierdzeniem, zobaczcie, prezydent być może, były prezydent, znaczy świętej pamięci prezydent Kaczyński, być może tutaj y, miał wpływ, a wręcz po prostu miał. No, mnie to zbulwersowało, ale mówiąc szczerze, Radio to FM w ostatnim czasie jest dla mnie jednym z najbardziej bulwersujących radiów w ogóle w Polsce, pod chyba każdym względem. To jest nas, jeśli na przykład... Y, w dobrym tonie jest krytykowanie y, tych skrajnie prawicowych odłamów typu Radio Maryja, FM, y, przepraszam Radio Maria, Telewizja Trwam, czy nasz dziennik, prawda? Jako te takie skrajnie prawicowe skrzydła, no to mam wrażenie, że y, jakby te media, które próbują pozować, że, że są mediami niezależnymi, że są mediami y, jakby y, nie, nie za, nie, ...takimi tolerancyjnymi, obiektywnymi, no to jest tylko takie stwarzanie pozorów tak naprawdę, bo, bo jakby TOK FM to jest radio, które jest obiektywizmem, nie ma kompletnie nic wspólnego, zresztą podobnie jak i inne czy to telewizje czy, czy, czy audycje radiowe oczywiście no każdy ma do tego prawo tylko to chyba najgorzej się dzieje w sytuacji kiedy ktoś próbuje mówić czy zachowywać taki pozór obiektywizmu podczas to nie ma nic wspólnego z obiektywizmem no ale to tak na marginesie taki wątek polityczny na dziś yy, i tym wątkiem yy, kończę no i cóż yy, to by było na tyle w dzisiejszym podcaście mam yy, wrażenie że ten podcast niekoniecznie może się spodobać bo mówiąc szczerze byłem yy, w takim stanie lekkiego zmęczenia podczas nagrywania i, i być może to się odbiło jakoś na treści i na sensowności tego, co mówiłem, także no, przepraszam wszystkich, jeśli niestety Was zawiodłem. Mam nadzieję, że w kolejny podcast pod tym względem już będzie o wiele lepszy. No cóż, to by było na tyle. Raz jeszcze życzenia na nowej drodze życia, ży jakby najserdeczniejsze życzenia na nowej drodze życia dla Damiana Palucha i jego lepszej połówki. Chociaż nie wiem, czy lepszej, to tak mówię z rozpędu, że lepszej, bo może tak samo dobrej jak on yy, i tyle, prawda? Wcale nie musi być to lepsza połówka. No ale tak się zwykło mówić. No widzicie, wchodzę już sam ze sobą w jakieś dyskusje zupełnie absurdalne. Cóż, wypada mi zakończyć ten podcast. Aha, i pozdrawiam oczywiście Karidora. Karidorze jesteś wspaniały. Kocham cię. I tym optymistycznym akcentem wypada mi się z wami wszystkimi pożegnać. I standardowo zaprosić na kolejny odcinek podcastu Kronika Gier. Miejmy nadzieję już za tydzień. Pamiętajcie też, żeby odwiedzać stronę www.kronikagier.pl, zostawić swój komentarz i znowu zachęcam Was do nagrania swoich pytań w formie dźwiękowej. Teraz nie dostałem żadnych pytań, no szkoda, trudno. MP3, WM, Ław czy jakakolwiek inna forma dźwiękowa, to wszystko jak do mnie trafi, to ja chętnie to opublikuję na podcaście i chętnie odniosę się do tych pytań. Cóż... To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.